Wibracja 45. Intuicyjna spójność. Twoja intuicja jest potężniejsza niż myślisz. Prawdę mówiąc, otrzymujesz duchowe wskazówki w każdej minucie, każdego dnia. Czasem jednak trudno jest rozróżnić, czy to, co słyszysz, opiera się na lęku czy miłości. Kiedy słyszysz swój wewnętrzny głos, zwłaszcza podczas medytacji lub modlitwy, prawdopodobnie zastanawiasz się. Czy to twoja wyobraźnia, czy może ego wciska guzik autodestrukcji? Czas nauczyć się określać, co jest dla ciebie odpowiednie. W twoim wnętrzu znajduje się dusza, która ma głos. Jest on twoim wewnętrznym przewodnikiem, wewnętrznym nauczycielem i siłą, która pragnie twojego dobra. Twoje ego natomiast zawsze ma gotowy plan. Zawsze będzie do ciebie mówiło przeszłością lub przyszłością. Jeżeli usłyszysz głos podpowiadający ci, co masz zrobić, a wyniki ujrzysz dopiero za wiele tygodni lub miesięcy, pamiętaj, że przemawia do ciebie twojego. Jeżeli usłyszysz głos mówiący, że jeżeli nie zmienisz lub nie zrobisz czegoś konkretnego, będziesz miał pecha, poniesiesz porażkę, utyjesz, zrobisz się brzydki lub poczujesz odrzucony, to również twojego. Głos Twojej duszy zawsze będzie używał czasu teraźniejszego. Będzie do Ciebie przemawiał łagodnie i zawsze powie Ci, jak daleko już doszedłeś, przypomnij o Twoich talentach i o tym, że jesteś silniejszy niż myślisz. Głos Twojej duszy nie zawsze ma gotowy plan, lecz przypomnij Ci, że jeżeli zrobisz krok w kierunku wszechświata, on zrobi krok ku Tobie. Będzie to Twój skok wiary połączony z pewnością że uchwycą cię aniołowie i przewodnicy. Wibracja na dziś. Dzisiaj porozmawiaj z głosem swojej duszy, aby zachęcić ją do wypowiedzenia wyraźnych, głośnych słów. Poproś swoich anielskich przewodników o pomoc w zrozumieniu wskazówek swojego wewnętrznego nauczyciela, abyś mógł podążać za prawdziwymi pragnieniami swojego serca i rozpocząć dalszy etap wędrówki z wdziękiem i ustalonym celem. Dziękuję Ci, duszo, że jesteś tak wspaniałym nauczycielem. Przepełnia mnie radość, gdyż wiem, że mówisz do mnie. Obiecuję, że zrobię wszystko, co mogę aby kierować się Twoim przewodnictwem. Dziękuję Wam, aniołowie, za pomoc w intuicyjnym wychwyceniu głosu mojej duszy. Teraz moje życie jest wypełnione spójnością i kieruje się właściwym celem. Wiem, że głos mojej duszy jest donośny, kiedy jestem gotowy słuchać. Dzisiaj jestem gotowy słuchać, zatem pozwól mi usłyszeć głośne i wyraźne słowa. Tak zatem jest. Podziel się wibracją, dzisiaj decyduje się słuchać głosu mojej duszy.